Cześć, witajcie, jak zwykle mówi Piotr Witam was na kolejnej lekcji A raczej na kolejnej audycji po polsku Bo to nie są lekcje To po prostu coś fajnego do słuchania Mam nadzieję Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Trochę na temat Dość kontrowersyjny Na temat uczenia się gramatyki czy warto uczyć się gramatyki, gdy uczymy się języka obcego? Gramatyki często uczymy się na kursach języków obcych. Często kursy języków obcych zaczynają się od tego, że uczymy się gramatyki. Jeśli uczycie się polskiego na kursie, to z reguły taki kurs zaczyna się od nauki, gramatyki języka polskiego. I dzisiaj chciałbym trochę pomówić o tym, czy warto uczyć się gramatyki. Czy warto zaczynać od nauki gramatyki. Zastanówmy się, dlaczego ludzie lubią uczyć się gramatyki. Bo są tacy ludzie, którzy lubią uczyć się gramatyki od samego początku. Dlaczego oni to robią. Dlaczego ludzie lubią uczyć się gramatyki? Moim zdaniem mm, wpływa na to poczucie bezpieczeństwa. Ludzie, którzy uczą się gramatyki, nauka gramatyki daje im pewne poczucie bezpieczeństwa. Tak mi się wydaje. Mają pewien plan według którego będą się uczyć. Najpierw czas teraźniejszy, czas przeszły, czas przyszły i tak dalej. Przeróżne rzeczy mają zaplanowane, więc z góry wiedzą, czego się uczyć i czego się spodziewać. I w planie jest powiedziane, że jeśli nauczysz się tych wszystkich reguł gramatycznych, poznasz słówka, to w końcu zaczniesz mówić w obcym języku. Przypuśćmy po polsku. Czyli uczysz się reguł, codziennie uczysz się, przypuśćmy, pięciu słów. Jeśli codziennie będziesz uczyć się pięciu słów, to po stu dniach będziesz znać pięćset słów. Tak. Czy to jest możliwe? Według mnie nie. Codziennie uczyć się pięciu słów i po 100 dniach znać 500 słów, czy to jest możliwe? Myślę, że po pierwszych 10 dniach zapomnisz te słowa pierwsze, których się nauczyłeś, a po następnych 20 dniach następne i tak dalej. Nie mówiąc już o tym, że nie będziesz mieć pojęcia, jak używać tych słów, jak mówić. To tylko teoria, że jeśli nauczysz się zasad gramatyki, to będziesz potrafić je stosować. Będziesz móc je używać na co dzień i mówić w obcym języku. Z drugiej strony, jeśli chcesz zastosować metodę bardziej naturalną, taką, którą ja polecam, czyli dużo, dużo słuchania, i czytanie To w zasadzie nie masz planu nie, nie wiesz, co masz robić następnego dnia Nie wiesz, czego masz słuchać I ludzie czują się trochę zagubieni Nie wiedzą, co mają robić Dlatego wybierają naukę gramatyki Ponieważ mają określony plan Wiedzą, co mają każdego dnia robić Kupują sobie książkę, chodzą na kurs i tam nauczyciel mówi ludziom, mówią, mówi uczniom, co mają konkretnego dnia robić, co każdego dnia muszą zrobić, jakie ćwiczenia zrobić. I w ten sposób ludziom, uczniom wydaje się, że będą w stanie nauczyć się Języka. Jeśli przerobią materiał całej książki, poznają ileś słówek, poznają zasady gramatyki, to będą mówić w obcym języku. Na początku, jeśli zaczynasz uczyć się gramatyki, wydaje ci się, że uczysz się bardzo szybko, ponieważ poznajesz zasadę, na przykład jak odmienić słowo być, w czasie teraźniejszym Ja jestem, ty jesteś Ona jest Oni są okay? Poznasz taką zasadę I wydaje ci się Że umiesz już bardzo dużo A jeżeli zaczynasz od słuchania Na początku jest bardzo trudno Musisz dużo, dużo, dużo słuchać Zanim zaczniesz poprawnie odmieniać Na przykład słowo być jeśli uczysz się tej reguły, nauczysz się, przypuśćmy, przez dwa dni, jak się odmienia to słowo, to wydaje ci się, że uczysz się bardzo szybko. Jednak po kilku tygodniach, po kilku miesiącach, wszystkie te zasady zaczynają się ze sobą mieszać. Są zasady, są od zasad wyjątki, są inne zasady i po kilku miesiącach jest tego już tak dużo, tak wiele, że przestajesz to ogarniać, przestajesz to rozumieć, przestajesz to pamiętać. A w tym samym czasie osoba, która słuchała przez kilka miesięcy codziennie dużo, dużo różnych rzeczy, przez ten czas Mózg przyzwyczaja się do dźwięków, ty przyzwyczajasz się do nowego języka i zaczynasz powoli, powoli rozumieć coraz więcej. I jestem pewien, że po kilku miesiącach uczeń, który dużo słuchał, będzie rozumiał o wiele więcej niż ten, który uczył się gramatyki i który uczył się na pamięć słówek. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak jest? Dlaczego języka nie możemy nauczyć się tak jak na przykład historii albo tak jak matematyki? Ponieważ języka uczymy się podświadomie. Ok? Języka uczymy się podświadomie. Kiedy mówimy, nie zastanawiamy się nad regułami gramatycznymi. Kiedy ja do was mówię, nie myślę o gramatyce, nie myślę o tym, w jakim mówię czasie, jak odmieniać poszczególne słowa. I tak samo wy, jeśli uczycie się języka, jeśli ja uczę się języka, to uczę się go podświadomie. Tak samo uczy się każdy. Języka uczymy się podświadomie. To tak jak jazda na rowerze. Kiedy jedziesz na rowerze, nie myślisz o tym, że teraz musisz przekręcić trochę kierownicę, żeby rower się nie przewrócił. Jednocześnie musisz kręcić nogami na pedałach. Nie myślisz o tym. Po prostu jedziesz. Okay? Tak samo jest z językiem. Musisz podświadomie mówić, podświadomie rozumieć. To wszystko dzieje się podświadomie i to jest trudne do zrozumienia przez ludzi, trudne do przyzwyczajenia się. Dlaczego? Dlatego, że przez całe życie szkoła oducza nas podświadomego uczenia przez całe życie nauczyciele chcą żebyśmy robili wszystko świadomie w domu nasi rodzice każą nam świadomie myśleć świadomie podejmować decyzje i tak samo jest w szkole w szkole nauczyciele każą nam świadomie na pamięć uczyć się pewnych rzeczy i człowiek zapomniał, jak korzystać z, z naszego największego skarbu, z naszego mózgu, jak uczyć się podświadomie. To jest najważniejsza rzecz, o której należy pamiętać, ucząc się języków, że języków uczymy się podświadomie. Tak jak dzieci – Dzieci nie wiedzą, że w ogóle jest coś takiego jak gramatyka Dzieci nie mają o tym najmniejszego pojęcia A jednak potrafią mówić językami Nie tylko swoim Dzieci świetnie uczą się języków obcych Dlaczego? Dlatego, że właśnie uczą się ich podświadomie Uczą się ich bawiąc się z innymi dziećmi czytając książki, oglądając filmy, rozmawiając z innymi dziećmi. Wszystko to dzieje się podświadomie. I dlatego jest tak skuteczne. Jeśli czegoś nauczymy się podświadomie, to nigdy tego nie zapomnimy. Jeśli kiedyś nauczyliście się jeździć na rowerze i nie jeździliście choćby 20 lat... Dacie pewnego dnia na rower I co się dzieje? Po prostu jedziecie Po prostu jedziecie Tego nie da się zapomnieć Tego, czego nauczymy się podświadomie Nie da się zapomnieć Ok? Dlatego zachęcam was bardzo serdecznie Uczcie się podświadomie Uczcie się języków podświadomie Oczywiście, jeśli kogoś kręci nauka gramatyki, jeśli ktoś lubi to, bo po prostu chce poznać te zasady, świetnie! Trzeba to robić. To również nas rozwija. To jest fajne, ale to nie jest metoda, żeby nauczyć się języka. Jeśli potrafisz już coś powiedzieć, jesteś na średnim poziomie, wtedy Możesz zacząć się uczyć gramatyki. Chociaż ja nie zachęcam do uczenia. Jeśli ktoś chce, mm, lubi gramatykę, po prostu niech czyta o tym, a nie stara się to zapamiętać. To wszystko powinno dziać się podświadomie. Jeżeli dużo o czymś czytamy, to zapamiętamy to mimowolnie. Zap zapamiętamy to Automatycznie. Okej. Okay. Zapytacie mnie, dlaczego w takim razie jest tyle szkół, które uczą języków właśnie ucząc gramatyki? Dlaczego tak jest? Moim zdaniem to są tylko sprawy finansowe. Chodzi po prostu o pieniądze. Cały... System szkolnictwa opiera się na podręcznikach. Podręczniki muszą być drukowane, a w podręcznikach w podręcznikach jest gramatyka i dlatego tej gramatyki uczą nas w szkole. Jeśli ludzie uczyliby się samodzielnie w domu, to szkoły językowe byłyby niepotrzebne. Niepotrzebne byłyby kursy, niepotrzebni byliby nauczyciele, bo każdy uczyłby się języka samodzielnie. Tak naprawdę możecie wybrać dowolne rzeczy w internecie i ich słuchać i nauczycie się języka, to jest pewne. Jeśli chcecie uczyć się polskiego, nie musicie wcale słuchać moich audycji, nie musicie kupować historyjek, które stworzyłem. Wystarczy, że będziecie słuchać na YouTube różnych filmików po polsku, będziecie dużo czytać, będziecie słuchać i wtedy z pewnością nauczycie się języka polskiego. Moje materiały są dla tych, którzy chcą zrobić to szybciej, łatwiej, Zebrałem te historyjki. Zrobiłem je po to, żeby stworzyć materiał, który pomoże szybciej nauczyć się języka polskiego. Ale oczywiście nie twierdzę, że to jest jedyny sposób. Jeśli ktoś chce, to może zupełnie za darmo y, nauczyć się każdego języka. Teraz, kiedy jest internet, można wyszukać materiały. Zupełnie za darmo jest w każdym języku mnóstwo materiałów, które można słuchać, a już na pewno w językach europejskich. OK, Także zachęcam Was do słuchania i do zapomnienia o gramatyce. Jeśli nie jesteście zdecydowanymi fanami gramatyki, jeśli nie lubicie gramatyki To na pewno nie musicie się tego uczyć Nie musicie się tym zajmować Druga rzecz, o której chciałbym jeszcze Na koniec powiedzieć To tłumaczenie na inny język Czy to jest dobre? Czy to pomaga? Moim zdaniem, jeśli masz teksty dwujęzyczne obok siebie, to bardzo kuszące jest czytanie tekstu w języku, który znasz lepiej, czyli w twoim języku. Jeśli jest tekst po polsku i obok po angielsku, to na pewno będzie łatwiej ci czytać po angielsku i mózg łatwiej zrozumie tę treść Oczywiście w języku, który lepiej znasz. Dlatego mm, nie zachęcam, żeby robić to ciągle, żeby czytać teksty dwujęzyczne i ciągle sprawdzać, czy dobrze zrozumiało się zdanie w języku, którego się uczysz. Czyli na przykład w języku polskim. Jeśli czytasz jakiś tekst po polsku, to lepiej przeczytać go cały po polsku, a później po angielsku sprawdzić, czy dobrze się zrozumiało. Albo sprawdzać tylko pojedyncze wyrazy, takie, których nie rozumiesz. Można też najpierw przeczytać cały tekst po angielsku, a później spróbować przeczytać go po polsku Wtedy na pewno o wiele lepiej, o wiele łatwiej jest go zrozumieć. Także nie polecam ciągłego sprawdzania za każdym razem, czy dobrze rozumiesz każde zdanie. Jeśli nie rozumiesz jakiegoś zdania, trudno. Czytaj dalej, nie przejmuj się tym, nie ma to większego znaczenia. Jeśli zaczniesz czytać to po angielsku, to i tak nic to nie zmieni. Po prostu czytaj dla przyjemności. Jeśli coś sprawia przyjemność, tego uczymy się o wiele szybciej. Nasza podświadomość wtedy działa i podświadomie uczymy się wtedy o wiele szybciej. Pamiętajcie, to co lubimy robić, to co sprawia nam przyjemność, tego uczymy się najszybciej. Dlatego ważne jest żeby słuchać treści, które są ciekawe, które są interesujące. Okej, okay. myślę, że na dzisiaj to wszystko. Dzisiaj mówiliśmy o gramatyce, o tym, czy warto uczyć się gramatyki. Ja, jak wiecie, nie jestem fanem gramatyki. i Uważam, że można mówić w obcych językach, nie znając w ogóle gramatyki, dzieci mówią w obcych językach, nie znając w ogóle, co to jest gramatyka, nie wiedząc, co to jest gramatyka. I wychodzi im to świetnie. Myślę, że my, dorośli, również tak możemy mówić. Również nie musimy znać gramatyki. Oczywiście, jeśli lubicie gramatykę, to oczywiście... Zachęcam Was do uczenia się jej I dobrym wtedy sposobem, dobrą metodą, ciekawą metodą jest uczyć się gramatyki właśnie w języku, którego się uczysz Jeśli uczysz się polskiego, to wyszukaj sobie mm, lekcji na YouTube gramatyki po polsku dla Polaków a nie po angielsku. Nie ucz się gramatyki polskiej po angielsku, bo to zupełnie nie ma sensu. OK? Świetnie. To tyle na dziś. Dla chętnych przypominam, że czekają na was historyjek, 100 historyjek z pytaniami i odpowiedziami. Te historyjki są o wiele łatwiejsze. Od podcastów, już dawno nie mówiłem o historyjkach, a jest wiele osób, które zaczynają dopiero słuchać moich podcastów. Jeśli moje podcasty wydają się Wam y, dość trudne, to historyjki są o wiele łatwiejsze. Te, Szczególnie te pierwsze y, są dużo łatwiejsze. Oczywiście każda historyjka jest z pytaniami i odpowiedziami Do każdej dołączony jest Mini słowniczek Także jeśli nie znacie któregoś słówka To możecie zajrzeć do tego słowniczka To tyle na dziś Trzymajcie się Żegnam Was bardzo serdecznie I dziękuję Wam za dzisiaj Oczywiście zapraszam Na nasze następne spotkanie Za tydzień Trzymajcie się. Cześć. Do następnego razu. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl